Last podcast wakacyjny, I give you my głos, but the very next day you don't napisałeś komentarz. This year, znowu będę nagrywał podcast wakacyjny, I give you some special... Last podcast wakacyjny I give you my goals But the very next day You przestałeś subskrybować This year I będę nagrywał znowu I'll give you Więcej podcastu Podcastu Witam Was, słuchacze podcastu wakacyjnego. E, witam Was już, w już piątym podcaście wakacyjnym. Kurde, mam problemy z działaniem strony, bo patrzę i y, nie działa mi wszystko po lewej stronie. No i to jest dość uszczęśliwe, no bo tam były, byli obserwatorze, welczłonki yy, i nie działają mi też opinie, bo chciałem sobie dać do oceny odcinek tam 10, 5, 28, 35, a to nie działa. No i kurde, nie da się tak robić, no nie wiem, nie wiem. Jak, jak polubiłem ostatnio blogspota, blogspota, to tak teraz się zaraziłem nieco. No i nie wiem, o co o tym myśleć. No nie chcę zmieniać z blogspota, bo to jest łatwy i przyjemny serwis, no ale weźcie, jak mnie działa lewa strona strony, no to bez przesady. Tak samo te opinie. No nie, no nie, nie, nie. Dobra, wypełnia się znowu ramka wakacyjne spotkania, tam te spotkania, które już minęły, wykreślam sobie, tak. No i na razie jeszcze cztery mi zostały, może piąte dojdzie. No i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj, czyli dzisiaj jest, który pierwszy, pierwszy jest tego, który sierpień, czyli nie, lipiec, lipiec, pierwszy lipiec jest, o, pierwszy lipiec, czyli równe dwa miesiące do końca wakacji mi zostały. Jezu, jak ten czas szybko leci. No więc, tak, równe dwa miesiące do końca wakacji, przez równe dwa miesiące jeszcze podcast wakacyjny będzie istniał. No, ale, tak czy siak, to teraz, teraz, co się stało? Teraz teraz to ja jadę do Krakowa, ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym. Więc co ja chciałem powiedzieć? Kurde, zapatrzyłem się w coś i zapomniałem. Otóż teraz, słuchajcie, to ja teraz sobie, teraz to ja sobie dzisiaj urządziłem sobie dzień filmowy. No i tak oglądam te filmy. Dzisiaj obejrzałem sobie dwie części Planety Małp, czyli w podziemiach Planety Małp, tak, i ucieczka z Planety Małp. No i powiem wam, że samą serię bardzo lubię. Bardzo fajnie jest przedstawiona i ma mocne przesłanie, tak? bo przesłanie chyba nie, nie, nie zaspoileruje, jeśli powiem, że przesłaniem jest to, żeby przestać bezsensownie walczyć, bo wiadomo do czego to może doprowadzić, ale film jest naprawdę fajny. Tylko jak tak oglądam te części, no to nie wiem, czy jest sens takiego kontynuowania, bo tam, yy, uwaga, spoiler, bo tam jest tak, że te małpy się przedostają znowu do naszego, czasu, tam wszystko. Yy, no i ten, i tutaj sobie żyją, no i no niby jest pokazane, jak to się zaczęło, no ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Koniec spoilera. No więc więc nie wiem, co uważacie o tej serii? Lubicie tą serię? Bo ja właściwie mam kilka serii, którą naprawdę, naprawdę lubię. Pierwsza to jest właśnie Planeta Małp, chociaż nie najważniejsza. Najważniejszą jest Indiana Jones. No kurde, za tym gościem to akurat szaleje. Indiana Jones to jest to, jest to. Indiana Jones ma moc. Następną serią to jest King Kong. No, to jest, może nie jest seria, oddzielny film, ale naprawdę, naprawdę King Konga polubiłem. I myślę, że to jest świetny film, świetny film. I nie chodzi mi tutaj o tego najnowszego King Konga, o tego starszego z Jeffem Bridgesem. On, on jest lepszy, on jest lepszy, tak. Następną, filmą jest film, nie, następną serią jest seria komedii Zemsta Frajerów. No, po prostu świetne komedia, tyle mogę powiedzieć. Jeszcze jest zabójcza Broni, też super film, w ogóle takie klimaty są najlepsze. Trochę z akcji, trochę z komedii, no super filmy. No i jest jeszcze, są jeszcze Gwiezdne wojny, chociaż tu nie jestem takim fanem, takim fanem typu no, co jeździ na konwenty, co y, się przebiera za Luka z kraju prostu jestem, podobają mi się te filmy, bardzo mi się podobają. No i do tej serii należy dodać też Planetę Małp. Yy, tak. Muszę sobie przypomnieć wszystkie części, dlatego że do kin wchodzi właśnie nowy film Genera Planety Małp. I tutaj yy, pokazują, jak się ta Planeta Małp zaczęła, tylko że w głupi sposób, bo to nie jest, to nie jest taki sam początek, jak, yy, jaki był w tym, jaki, jakim początkiem się okazał yy, w, w, w... w czym? W czym, w czym, w, czym. W, no, w oryginalnej serii, bo wiadomo, był ten sequel. No i tam, a znowu spoiler będzie, jak on wraca do. Jak ten. Leon się chyba nazywał Leo. Tak, jak Leo wraca do, do. na ziemię, no to. znaczy na ziemię do swoich czasów, no to się okazuje, że na ziemi rządzą małpy. Koniec spoilera. No i właśnie dzięki czemuś takiemu, no tutaj. To wszystko jest inaczej niż w oryginale. Yy, no i nie wiem, jak to jest wykonane. No, moim zdaniem to jest no, źle zrobione. Powinno być, powinno być tak, jak w oryginalnej serii, tylko że jeśli chcemy coś zrobić tak, jak w oryginalnej serii, no, to musimy zrobić całe kilka filmów do tego. No a to już takie, yy, takie proste nie jest. W ogóle zagranie z tymi, yy, taki ile tutaj, z tymi ludźmi w, podzie w podziemiach Planety Małp, to to jest naprawdę takie dziwne. No. Przecież ci ludzie, ci ludzie byli tej dziwni tam, no nie wiem. Nie wiem. Nie, nie. Nie podoba mi się to ten. Nie podoba mi się, mm, nie podoba mi się ogólnie to, to. No, to mi się nie podoba. To, to zagranie. W ogóle w, w, w, w podziemiach w planety małp, jak mog jak można dzięki czemuś takiemu łatwo zniszczyć świat, no. Yy, no to powinno być bardziej spektakularnie pokazane, a nie tak, że cyki już nie ma, no. nie wiem, nie wiem. Ale ogólnie cała seria jest naprawdę warta uwagi i ogólnie warta, żeby o niej opowiedzieć i zobaczyć, bo ja tę serię bardzo lubię, tyle w temacie, z mojej strony oczywiście. Tak. O, przewinęły, przewinął się też w tym dniu u mnie film Och Karol 2. Pragnąłem zobaczyć sobie kolejną żenującą polską komedię, no bo umówmy się, teraz Polacy nie kręcą żadnych dobrych komedii. No i oglądam tego Ochkar... Kalo... Och Karol 2, no i patrzę, y, co to miała być komedia, no przepraszam, ale ja w tym filmie się raz zaśmiałem, tylko raz, Al, nie, to nawet nie było zaśmianie, więc y, na całą dwugodzinną komedię ani razu się nie zaśmiałem, w ogóle tak patrzyłem od samego początku na ten film tak, y, co to jest, to jest takie dziwne, nie wiem czemu ludzie się na to tak podniecają. oglądam to cały czas i tam nie ma nic śmiesznego, to nawet fajne nie jest, ja nie, nie wiem, nie wiem, w ogóle sprawdzę jaką to ma opinię na filmwebie już, och Karol. Dwa. Tak. A no wiadomo, już tutaj 5 y, i 8. No to nawet na 5 i 8 nie zasługuje. Ja temu daję 1. 1. 1, bo nic w tym ani fajnego, ani śmiesznego nie ma. No nie wiem. Jeśli y, jeśli wy to ten Jeśli wy to y, no, jeśli Ach, Boże święty, jeśli wy to widzieliście i wam się podoba, no to napiszcie, jeszcze takie zagranie jest, że tutaj ten, co grał w Och Karoli 1, to jeszcze ten gra tu księdza, no ale to nie wiem, no tak to zrobić, to, to ani nie jest przyjemne do oglądania, no tyle, tyle wam powiem. No, no więc tak, więc nie oglądać tego filmu, bo stracone, stracone dwie godziny życia. Tak, dobra, jadę do Krakowa, jedę do Krakowa, więc tam nie będzie może odcinków, może jak się na kogoś natchnę, bo Martin Lechowicz akurat jest w Krakowie, więc jak przypadkiem się na niego natchnął, no to yy, może, yy, no bo jest taki pan Martin Lechowicz w Krakowie, a ja tam mam dziadków, więc tam za bardzo nie będę nagrywał, ale dyktafon biorę, dyktafon biorę, dyktafon zawsze warto mieć przy sobie, szczególnie w takim miejscu jak Kraków, a nawet jeśli nie, to z telefonu bym coś nagrał, ale to jakoś znowu będzie gorsza. No więc tak, więc tak, więc tyle właściwie w dzisiejszym podcaście wakacyjnym. Trochę krótki, no ale nie wiem w ogóle o czym mówię, ale taki jest podcast wakacyjny, że nie wiadomo o czym się mówi, ale się mówi. Tak. Yy, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nie wiem, ciągnąć to jakoś czy nie ciągnąć. Nie będę ciągnął, po prostu zakończę to i dzięki za słuchanie. Mówił Krzyszman. Tak, to ja byłem.